Wzajemny szacunek na drodze to fundament bezpieczeństwa. Paweł Lipiec, czwarty sezon na motocyklu. Staram się, żeby mnie nie ponosiła na drodze publicznej ułańska fantazja.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 Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu dwadzieścia cztery. Powtórka programu. Na klimatu Marta Hoppe zapraszam Pierwsze lęgi w Warszawie stwierdzono w 1987 roku na Wiśle w okolicach Siekierek, czyli całkiem niedawno. Od połowy lat 90. XX wieku regularnie stwierdzano pojedyncze samice z młodymi na Wiśle oraz na jeziorach na Wilanowie wzdłuż rzeki Wilanówki. A chodzi mi o nurogęsi, czyli takie ptaki, które pojawiły się w Warszawie całkiem niedawno, no i zawsze wiosną robią furorę. To właśnie o nich dzisiaj porozmawiamy, w studiu goście. Bartosz Smyk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dobry wieczór. Dobry wieczór. My mieszkańcy Warszawy znamy chyba już trochę to hasło uwaga nurogęsi. Czyli jest taki moment w ciągu roku, yy, właśnie jakoś w kwietniu, kiedy te nurogęsi mają swoje przejście, mają swój, swoją defiladę i wszyscy stoją, czekają aż przejdą. O co chodzi w ogóle w tej historii? Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i bardzo, można powiedzieć, unikalna, dlatego, że takiego czegoś nie ma właściwie in, w innych miastach. W nawet w Europie. Po prostu nurgęś, który jest ptakiem wodnym, bo należy do rodziny kaczkowatych, czyli jest taką, powiedzmy dalszym kuzynem kaczki. Natomiast różni się między innymi tym, że jest ptakiem rybożernym dodatkowo jeszcze norogenści zakładają swoje gniazda w dziuplach, więc potrzebują takiego dosyć unikalnego połączenia, że potrzebują miejsca, gdzie są duże drzewa z dużymi dziuplami, to jest dosyć, dosyć duży ptak, więc on, tą dziuplę musi mieć odpowiedniej wielkości, więc potrzebują tego połączenia, że są miejsca z dziuplastymi drzewami i obok woda z zasobem pokarmowym. I te miejsca z dziuplami na przykład gwarantują stare parki w Warszawie, na przykład łazienki są takim miejscem, gdzie jest dużo dziuplastych drzew, tam też jest woda, ale te stawy, w na przykład ten staw w łazienkach, czy jakieś mniejsze stawy w innych parkach. Jednak tego pokarmu mają trochę za mało. Za mało zarybione. Za mało zarybione, tak po prostu. A ten norogenści, to może być bardzo duża, duża rodzinka. Taka jedna samica może znieść kilkanaście jaj. Czasem też potem się łączą inne, mogą być na przykład przekazywania. Jakiś młody się zgubi, się potem dołączy do innej rodziny. Nawet mówimy o adopcjach wśród norogenści, także taka samica może wodzić potem nawet dwadzieścia kilka młodych. No to, to naprawdę one potrzebują trochę tego pokarmu, więc po prostu już po tym wylęgu, jak już, jak już opuszczą gniazdo, a one bardzo bardzo szybko puszczają gniazdo, należą do tak zwanych zagniazdowników, czyli ptaki, które nie siedzą w gnieździe do uzyskania lotności, tylko jak tylko, właściwie po wykluciu, po parę godzin po wykluciu, jak, jak wyschną, wychodzą z tego gniazda, właśnie wyskakują, bo to jest dziupla i samica je prowadzi właśnie w miejsce, gdzie potem będzie je uczyła żerować, najpierw pewnie trochę karmić, potem też uczyła samodzielnego żerowania i właśnie takim miejscem jest Wisła, bo Wisła jest jednak miejsc, jest świetną, świetnie zachowaną wciąż naturalną rzeką, nawet w centrum Warszawy to jest, ma na wielu odcinkach prawie charakter naturalny, a, oczywiście dużo, dużo, duża, duża baza pokarmowa w postaci ryb. I te samice prowadzą właśnie te młode do, do Wisły, no ale po drodze są niestety duże zagrożenia w postaci dróg. I I jedna dla... z takich dosyć dużych arterii w Warszawie znajduje się właśnie na trasie przejścia tych nurogęsi. Dokładnie. Z Łazienek Królewskich nad Wisłę. Dokładnie. E, droga, która jest bardzo intensywnie uczuczona przez samochody. E, no i jakiś czas temu e, tutaj muszę wspomnieć, dzięki, e, dzięki wolontariuszkom, e, które same zaczęły nękać, można powiedzieć, miasto, żeby coś z tym zrobiło, bo widziały, bo widziały te sytuacje, że no czasem niestety zdarzało się, że taka samica była rozjechana przez samochód, zwykle pewnie raczej z nieświadomości, po prostu ludzie nie spodziewają się, że nagle zobaczą ptaka, spodziewała się pewnie, że ten ptak odleci sprzed samochodu, no samica nie odlatywała, bo wodziła ze sobą na przykład małe drogęsie, e, małe które pewnie nawet były niewidoczne dla tego kierowcy, więc, więc te wolontariuszki Urszula jak Hanna Żelichowska zaczęły trochę moc dość mocno nękać, można powiedzieć, władze miejskie i rzeczywiście e, rzeczywiście władze miejskie w końcu wyszły na, naprzeciw temu głosowi tych właśnie osób, którym zależy, które dbają o, o warszawską przyrodę, o ten urogeńsi i można powiedzieć zostały zaangażowane służby miejskie, żeby pomóc tym ptakom, czyli w tym momencie, jeśli jest zgłoszenie, że gdzieś jest samica z młodymi, to przyjeżdża Straż Miejska i wstrzymuje na chwilę ruch i wtedy ta samica może sobie, może sobie bezpiecznie przejść przez taką uczyszczoną drogę. Rzeczywiście tak jest taka historia i taka sytuacja się w Warszawie zdarza, ale to jest właśnie moment w zasadzie tak w kwietniu. To nie jest tak, że, że przez cały rok musimy uważać na ten urogancji, bo to jest ten moment, kiedy się wyklują i muszą zmienić swoje, swoją lokalizację. Tak, Przejdą to znaczy... i już nie wracają do tej dziupli. Nie, nie, już potem nie wracają. To znaczy w kwietniu jest można powiedzieć największy wysyp tego, natomiast potem oczywiście mogą się zdarzyć jakieś późniejsze lęgi, czyli to jeszcze maj, może no na początku czerwca jakieś pojedyncze samice jeszcze mogą prowadzić młode, ale rzeczywiście w kwietniu jest największa, największa intensywność tego, tego zjawiska, a w sumie w Warszawie jest między 15 a 20 par, także, także to nie jest tylko jakaś tam jedna czy dwie samice, które przejdą i będzie spokój, także, także możemy się spodziewać kilka, kilkanaście razy takich sytuacji w ciągu roku. A nad Wisłą nie ma takich drzew, które miałyby tak duże dziuple, że nurogęsi mogłyby tam już od początku założyć to gniazdo, znaczy mieć te dzieci w tej dziupli i nie przechodzić przez tę drogę, tylko prosto do Wisły. Są też i tam też są, się gniazda nurogęsi, no ale już jest, jest na tyle dużo, że brakuje dla nich miejsca, więc, on, więc część z nich sobie wybrała, sobie wybrała na miejsca gniazdowania właśnie te parki, nie przynajmniej w tylko większej odległości, dlatego potem muszą się przemieszczać, no niestety pieszo, no bo małe są oczywiście małe, nielotne. Muszą dreptać za samicą. Skąd wiedzą, w którą stronę do Wisły? No, dorosłe ptaki po prostu wiedzą, gdzie jest ta Wisła, więc y, myślę, że mają do, one mają, no w ogóle ptaki mają bardzo dobrą orientację przestrzenną, y, więc myślę, że to nie jest żaden jakiś instynkt, że nie czują wody, po prostu wiedzą, że w tym kierunku jest Wisła i, i one też się uczą tych, tych tras, wiedzą, gdzie jest na przykład bezpieczniej. Były obserwacje, że niektóre doświadczone samice nauczyły się korzystać z przejść dla pieszych. Nie jestem pewien, czy potrafią rozpoznawać sygnalizację świetlną, ale na pewno rozpoznają miejsca, gdzie ludzie przechodzą, więc, więc to, więc też jakby doświadczenie tych samic tutaj gra rolę, więc widać, że one się po prostu uczą z wiekiem tego, którędy najlepiej przejść, żeby było jak najbezpieczniej. A to niesamowite, że wiedzą i za ludźmi idą, chociaż z drugiej strony jednak to dzikie zwierzę i trochę człowieka powinno unikać. Jak dojdą już do tej Wisły, to potem budują gdzieś tam gniazdo, czy one są raczej takim, takim gatunkiem wędrownym? Nie, potem już jak, już, jak już opuszczą to gniazdo, to potem już właściwie tylko uczą się samodzielnego życia. One mają jeden lęk w roku. Jeśli na początku okresu lęgowego nastąpi jakaś strata, nie wiem, drapieżnik splądruje gniazdo na etapie na przykład jaj, to jeszcze są w stanie powtórzyć ten lęk, ale ogólnie mają tylko jeden na lęk w roku, więc jak te młode wyrosną, e, to potem już się zbijają w stada, to są takie bardzo stadne jesienią czy późną, e, późną jesienią, albo nawet zimą można. Tej zimy, na przykład, e, zima była taka ostra, że często e, na wielu odcinkach Wisła zamarzła poza Warszawą. E, był taki moment, że właściwie tylko w centrum było rozmarznięte i wtedy było bardzo dużo i Oczywiście one są już wtedy w szlakach ptaków dorosłych, nie widzimy już młodych, bo one już właściwie latem mają taki rozmiar i wyglądają jak takie dorosłe, więc, więc zimą bardzo dużo tych nrogenści było. Nawet w centrum Warszawy można było zobaczyć, jak pływają, jak nurkują między, między lodem, między, między kawałkami lodu pływającego po, po, po Wiśle i, i, i po prostu nurkują za rybami, bo to jest ich główny pokarm. Skoro mówi pan o tym, że Warszawa to w zasadzie jedyne europejskie miasto, gdzie możemy taką ilość nurogęsi zobaczyć, to jak to się stało, że w ogóle trafiły do nas? I to w sumie całkiem niedawno, bo w 1987 roku, czyli to nie jest jakaś historia sprzed wielu dziesiątek lat. Tak, to jest bardzo świeża sprawa. Ogólnie nurogęsi są w Polsce gatunkiem e, lęgowym w, w wielu rejonach, to znaczy e, kiedyś one były ograniczone do tego powiedzmy, północy Polski, gdzie są pojezierze, a jest dużo rzek o takim oczystym nurcie, dosyć wartkim nurcie, dlatego że się lubią takie, takie, właśnie, takie właśnie rzeki, też często takie rzeki mają e, jakieś właśnie zakręty, meandry, gdzie są na przykład jakieś właśnie wykroty, bo powiedziałem o dziuplach, ale to też one się potrafią też gnieździć, na przykład jest jakiś wykrot e, na, na, na zakręcie rzeki, gdzie na przykład jest dziura gdzieś pod korzeniami, pod korzeniami drzewa. Tam również, on, tam również on, one mogą swoje gniazdo, gniazdo umieścić, e, więc one po prostu zawsze były gdzieś tam w otoczeniu, e, nie w samych właśnie nie w miastach, ale gdzieś tam bardziej dzikich miejscach, ale stopniowo to jest gatunek, które ogólnie dość dobrze ma się w Polsce, znaczy wzrasta liczebnie. I te rogaci zaczęły zasiedlać nowe miejsca. Na przykład zaczęły, co jest ciekawe, na przykład zaczęły wchodzić w rzeki górskie, gdzie kiedyś w ogóle nie było ich na rzekach górskich, a teraz właściwie na rzekach, zwłaszcza w Karpatach, na takich dosyć rwących górskich potokach. Jeśli tylko jest dość ryb, to one również w takich miejscach potrafią się gnieździć. No i one cały czas występowały nad samą Wisłą. Więc były nad Wisłą, ale tak jak mówiłem, ponieważ miały się dobrze, było ich coraz więcej, więc już pewnie już po prostu miejsce dla nich już nie starczyło. Generalnie jest taka zasada, że wśród ptaków, które się gnieżą w dziuplach, one są limitowane właśnie dostępnością tych miejsc lęgowych, czyli trochę takiego człowieka, prawda? Zawsze nie ma już mieszkania, zawsze, nie ma kawalerki, tak, zawsze no to trzeba się wyprowadzić. Jest nie tyle, ile, ile jak jest zapotrzebowanie, więc zawsze, te, zawsze ten, takie puste mieszkanie ze skarb, który trzeba szybko zająć i dokładnie tak samo jest wśród ptaków zajmujących dziuple. Taka dziupla to jest właśnie skarb, więc jeśli one już nie mają tych miejsc na samowiszą, no no właśnie znalazły te miejsca w parkach. Właśnie w parkach jest dużo więcej dziuplasty drzew, niż na przykład lasach gospodarczych. A że to są takie mimo że to są takie wodne, to one właśnie, właśnie z racji tego, że zwykle w naturze tych te dziupli też nie ma tak bardzo dużo, więc nie zawsze można znaleźć dziuplasty drzewo tuż nad rzeką, więc one jakby też mają w swojej biologii to, że to może być kilometr, nawet dwa, może powiedzmy około kilometra od wody, więc są też nauczone, żeby przejść od, od gniazda w dziupli do wody, gdzie potem już cały czas przebywają, więc samo to, że one przechodzą z, z młodymi, to jest coś zupełnie dla nich naturalnego, Naturalnego, natomiast nienaturalne jest to, że robią to przez ulice ruchliwe. Także to jest, to jest też obecność norogenści w Warszawie jest wynikiem też tego, że przez Warszawę przepływa Wisła, czyli rzeka, jak już wspomniałem, wciąż o naturalnym charakterze, z bardzo dobrą bazą pokarmową. Więc w tej populacji powstała ta warszawska parkowa populacja, można tak powiedzieć. No tylko właśnie ryby są w Wiśle w każdym jej, na każdym jej odcinku pewnie. Może na niektórych więcej, bo jest jakieś spiętrzenie. Na niektórych trochę mniej, ale tak jak pan mówi, drzewa dziuplaste to jest ta mikrokawalerka, której nurogęsi potrzebują. Jakie one mają zagrożenia, jeśli chodzi o, o takie życie codzienne? Skoro mówimy o tym, że jest ich coraz więcej, że ta populacja wzrasta, czyżby drapieżnik albo zagrożenia, które miały do tej pory, przestały istnieć? Nie, te zagrożenia cały czas są oczywiście obecne, więc drapieżnictwo, zwłaszcza e, no, jak, jak wspomniałem, one nie siedzą w gnieździe. One, to jest właśnie też to jest, to jest zachowanie antydrapieżnicze, ponieważ jeśli ptaki siedzą w gnieździe długo, e, to jest duże ryzyko, że w końcu drapieżnik znajdzie to gniazdo, więc na przykład drobne ptaki, one w gnieździe siedzą kilkanaście dni, więc to jest krótki okres, więc one sobie mogą pozwolić na to, żeby całą, całą tą swoją młodość spędzić w gnieździe, a właśnie dzieciństwo. Natomiast norogęsi one dużo dłuż, dłuż dłużej rosną niż te takie drobne ptaki wróblowe. To chyba dwóch, około dwóch miesięcy zajmuje taki wzrost, żeby one mogły potem no, chociaż uciec przed większym drapieżnikiem, albo nawet już potem trochę podlatywać, więc one nie mogą sobie pozwolić na to, żeby cały ten czas spędzić w gnieździe. I to jest właśnie na, tak tak, taka, tak właśnie zachowują się ptaki nazwane zagniazdownikami, czyli tak które zaraz opuszczają gniazdo. Często to gniazdo jest też dość dobrze dostępne, bo to mówimy o dziuplach, o dużym wlocie, więc tam drapieżnik też ma łatwy dostęp, więc te zachowania, te, te, te zagrożenia cały czas oczywiście istnieją jako naturalne, naturalne zachowania drapieżnicze. Natomiast uważa się, że ich jest coraz więcej. Głównie dlatego, to jest paradoksalnie, mówimy, że zmiana klimatyczna jest negatywna, ale akurat tym, temu gatunkowi trochę sprzyja ocieplenie klimatu. Dlatego że, dlatego, że jak wspomniałem, one nie odlatują daleko na zimę. Właściwie one zimują w Polsce, jeśli tylko wody całkowicie nie zamarzną więc one próbują przetrwać, próbują jakby odlecieć na jak najkrótszy dystans. Jeśli tylko mają gdzieś wodę niezamarzniętą, to próbują zostać, próbują przyzimować. No ale czasem bywały takie sytuacje, że na przykład e, nagle potem przeszkodziła zima i ścięło tą, te, te, te wody. E, Lód ścinał wody, więc wtedy one oczywiście traciły dostęp do pokarmu i, i takie ostre zimy były dla nich zawsze takim czynnikiem który po prostu zwiększą śmiertelność, więc potem mniej ich przeżywało, więc, więc mniej było ich wiosną. Teraz mamy zimy bardzo łagodne. No ta zima była dosyć wyjątkowa, tak prawda? Wyjątkowa. Dawno nie było takiego mocnego zlodzenia. Więc, więc te wszystkie łagodne zimy, kiedy już rzadko kiedy wody, zwłaszcza rzeki, rzadko kiedy zamarzają, to też sprawia, że ten właśnie czynnik, że ta śmiertelność zimowa jest po prostu dużo mniejsza niż było kiedyś. No i to, że wiosna przychodzi wcześniej, więc one mogą wcześniej próbować się gnieździć, więc na przykład też mają więcej czasu na ewentualne powtórzenie lęgu, jeśli, mają, jeśli stracą ten lęk z powodu drapieżnictwa na wczesnym etapie. Więc te czynniki powodują, że jakby właśnie czyniki klimatyczne powodują, że śmierć jest dużo mniejsza, większa szansa na, na wyprowadzenie, wyprowadzenie udanego lęgu i to powoduje, że mają się właśnie głównie to powoduje, że mają się coraz lepiej. No i to, że dbamy o nie w mieście, że mają tą bezpieczną przestrzeń i be, bezpieczną możliwość dotarcia z tej dziupli do rzeki, no to też sprawia, że mniej ich tam ginie na przykład pod kołami samochodów. Jeżeli byśmy spotkali takie nurogęsi w dziuplach, no bo to jest ten moment, kiedy jeszcze mogą tam być. To trzeba uważać? Nie można tam podchodzić, zbliżać? One mogą się nas jakoś wystraszyć? Coś się może wydarzyć? Ja powiem tak, y, obserwuję ptaki od 40 lat i, i nigdy nie widziałem norogęsia w dziupli. Naprawdę one są tak skryte, te samice są tak skryte przy dziupli, że właściwie też, e, ja akurat nie badam tych ptaków, nigdy nie badałem, ale nawet e, ornitolodzy, którzy się zajmują tym gatunkiem to rzadko kiedy są w stanie znaleźć tą dziuplę naprawdę, e, myślę, że prędzej przejdziemy koło takiej dziupli i nie zauważymy e, niż, e, niż, e, niż właśnie zobaczymy i, i wystraszymy tego ptaka natomiast na pewno, jeśli już wiemy o tym no to jeśli widzimy taką dziuplę przy wodzie no to może niekoniecznie to nie zaglądajmy gdzieś na początku kwietnia, no bo tam mogą może być różne gatunki lęgowe, więc dajmy chwilę spokoju tym ptakom tym i i innym też zresztą. Ale to zaskoczył mnie pan, że trudno jest znaleźć dziuple. No, wydawałoby się, że to jest otwór w pniu drzewa grubego, no to łatwo to zobaczyć. Te kawalerki są gdzieś tam już zaznaczone. To nie są nowe miejsca, tylko takie, które funkcjonują od lat. Tak, ale akurat takie dziuple, jak Norugęś preferuje, to często są takie, można powiedzieć, dziuple naturalne, jakieś takie naturalne wgłębienia w pniu, które są na przykład często od góry, więc my tego nie widzimy, jeśli jesteśmy od, jesteśmy od dołu. Ale też na przykład Norugęsi dosyć chętnie zasiedlają specjalnie dla nich wieszane skrzynki lęgowe. Z tego, że są takie, czasem można zobaczyć w naszych parkach takie właśnie budki lądowe, wyglądające jak takie tradycyjne budki, tylko że z dużo większym otworem. To są właśnie również, również budki dla tych nurogęsi. Śmieszna sytuacja, dokładnie taka sama budka jest dla puszczyka, czyli dla sowy i dla nurogęsi, więc właściwie jeśli wywiesimy taką budkę w parku w Warszawie, gdzie wie, wiemy, że to nie musi być woda, bo one i tak potem do wody przejdą na to w takiej budce się może zagnieździć i sowa, puszczyk i ptak wodny, czyli nurogęś. No to rzeczywiście, jeśli taką budkę widzimy, to na pewno nie wolno do niej oglądać, bo tam rzeczywiście może być lęgowa samica, a właśnie takie ptaki, bardzo często, zwłaszcza na początku, zwłaszcza na etapie wysiedywania jaj i to jest żal reguła do wszystkich ptaków, na, że na początku tego okresu lęgowego, już na początku fazy lęgu, właśnie podczas wysiedywania, jeśli my je spuścimy z tego gniazda, to jest duża szansa, że ten ptak tam nie wróci, dlatego, że no one nie wiedzą, że my nie jesteśmy drapieżnikiem, one nas traktują jak drapieżnika, który chce po prostu zjeść, zjeść ten lęk, więc jeśli ta samica zostanie spłoszona przez, jej mamy drapieżnika z gniazda, to ona do tego gniazda nie wróci, no ona sądzi, że ten drapieżnik tam będzie czyhał, więc woli spróbować w innym miejscu, więc prędzej porzuci lęk z jajkami, niż wróci do niego dalej wysiadywać, więc jeśli widzimy te skrzynki z dużymi otworami, to na pewno do nich nie zaglądajmy w okresie wiosennym, no bo tam bo możemy spowodować po, po prostu stratę i opuszczenie lęgu przez samicę. To mamy już tę jasność, jak się zachować, jeżeli udałoby nam się te dziuple odkryć, a te małe nurogęsi, które wykluwają się z jajka. One jeszcze nie potrafią latać. W jaki sposób one z tego, z tej dziupli wychodzą? Bo skoro powiedział pan, że to jest wysoko, no to się zastanawiam, czy one spalają, skaczą, jak skaczą. to jest, że nic im się nie dzieje. Tak, skaczą. Ja pamiętam z dziecka, oglądałem takie filmy przyrodnicze, akurat nie o się, tylko akurat to był film o bardzo o gotunku, o bardzo podobnym zachowaniu gongoł. To jest też taka kaczka, która akurat jeszcze do człowieka aż tak na się nie zbliża, więc może nie, może kiedyś w ślad za również gongoły wejdą do parków i do dziupli parkowych. Rzeczywiście te małe gągoły po prostu skaczą, czasem nawet z kilkunastu metrów, machają tymi krótkimi skrzydełkami, żeby troszkę spowolnić swój, swój, e, swój lot, ale właśnie jeśli to jest kilkanaście metrów i jeśli one lądują na, na przykład na ściółce, czyli na przykład w lesie, czy w parku, e, nic mi się nie dzieje, więc to jest bezpieczne, e, bezpieczny taki skok, no w imponującej odległości, wysokości mówimy o malutkim ptaku, który rzeczywiście skacze, nie wiem jakby to odnieść do człowieka, to, skąd wysokości musiałby skoczyć, z którego skoczyć, piętra. Z którego piętra? No oczywiście one są lekkie, więc ten upadek jest też e, wolniejszy, E, więc, e, więc tak, po prostu skaczą. Tak to wygląda. I to wygląda tak, że y, ta matka jest pierwsza i potem wyskakują te małe. Myślę o tym w kontekście, że na przykład czasami się zdarzy, że zobaczymy ptaka, który wypadł z gniazda no i chcemy mu pomóc. No taka, Budzi się w nas tak, taka chęć y, pomagania. Y, wiadomo, że nie zawsze można, ale w momencie, kiedy zobaczymy, że taki ptak jest na ziemi, to, to właśnie ratować, nie ratować. Czy wiemy, że jest ta matka, no to raczej będą po kolei wyskakiwać i rozpocznie się ta podróż. Tak, to zwykle wygląda. Matka zawsze wyskakuje pierwsza i zwykle głosem po prostu yy, mówi chodźcie za mną, można powiedzieć. Pierwszy, tak. drugi, trzeci, tak, czwarty. Tak, tak, I one rzeczywiście skaczą yy, i rzeczywiście może się zdarzyć taką sytuację, taka sytuacja, że spotkamy taką, yy, takiego pisklaka i najpierw warto zobaczyć właśnie, czy w okolicy nie ma, yy, nie ma, nie ma rodziny. Yy, samica też intensywnie nawołuje. nawołuje te, te, te młode. One też ciągle piszą, jest to jest taki kontakt, ciągły kontakt, kontakt głosowy i, i najczęściej po prostu one potem znajdą się. Rzeczywiście mogą się na chwilę zgubić. Natomiast rzeczywiście, jeśli, jeśli w, to, w okolicy nie ma matki, no to wtedy ewentualnie możemy pomyśleć, żeby, żeby na przykład zadzwonić na ekopatro Straży Miejskiej i żeby ten ptak trafił do zeru, ale traktujmy, traktujmy to jako ostateczność, bo myślę, że 90% takich przypadków to są sytuacje, kiedy po prostu gdzieś w pobliżu samica i ona w końcu głosem zwabi tego ptaka i ten, ten maluk do, do, dołączy do, do rodzeństwa i będzie już razem mógł potem dorastać w naturalnym środowisku. A skoro nurogęsi, to gęsi, czy one w takim razie idą do tej wody gęsiego? Może niekoniecznie w jednej linii, ale zazwyczaj tak. Jest rzeczywiście drepczą zasamicą. E, natomiast już potem w wodzie one się, to polecam sobie e, zaobserwować, zwłaszcza właśnie w kwietniu, w maju, później. E, to są niesamowicie wdzięczne obiekty obserwacji. No, na wodzie już są bardzo chaotycznie. Pływają w, w prawo, w lewo. Są bardzo niesforne. Zaglądają w jakieś różne marki, widać, że uczą się właśnie eksplorować to, to całe otoczenie wokół siebie. E, także na lądzie są zdyscyplinowane i biegną za samicą, a w wodzie czują się dużo pewniej i wtedy już, no jak to, jak to dzieci, można powiedzieć. My mamy to szczęście, mieszkając w Warszawie, że taka sytuacja spotkania nurogęsi jest do zrobienia. Może to się udać. A gdzie jeszcze w Polsce można je spotkać? W miastach na przykład, bo skoro Warszawa to takie wyjątkowe miasto, jeśli chodzi o nurogęsi, ale może gdzieś jeszcze też znalazły bezpieczne schronienie. Dobrze im się żyje. E, tak, to znaczy na taką skala to nigdzie. Rzeczywiście, żeby aż było 20 par w granicach miasta, to nie ma takiego drugiego miasta w Polsce. Szukałem w literaturze, patrzyłem po bazach obserwacji, naprawdę nie ma tego dużo. Na pewno e, takim miastem jest Bydgoszcz. Wyczytałem, że w Bydgoszczy, na, na Brdzie, e, nawet w środku miasta były obserwacje e, rodzin z młodymi. Też kilkanaście lat temu był jakiś taki odosobniony przypadek w Legnicy. Na, na, tam jest taka, taki staw w parku, gdzie są lągowe różne kaczki, kilka gatunków i w jednym roku też tam zaobserwowano samice na z młodymi. A to też jest duży park, także e, z starymi drzewami. Także pewnie w tym parku właśnie miała, miała dziuple. We Wrocławiu też były takie lęgi, ale nie tak bardzo w centrum. Tam trochę dalej od, od centrum nad Odrą też były obserwowane samice z młodymi. I właściwie to tyle. Właściwie w innych miejscach, mimo że mamy dużo miast nad rzekami, to mimo, że dość nie szukałem, to nie znalazłem takich informacji. Być może za kilka lat zagnieżdżą się gdzieś indziej, skoro ta populacja wzrasta, skoro jest ich coraz więcej, to być może zeksplorują kolejne miasta. Czy my tak z wyglądu pomylimy nurogęsi z innymi gęsiowatymi, kaczkowatymi? Czy one są tak charakterystyczne, że nie da się nas oszukać? Są dosyć charakterystyczne. Przede wszystkim mają zupełnie inne dzioby. Oczywiście jeśli tam widzimy, obserwujemy ptaki nad wisą, gdzie takie są daleko, nie mamy lornetki, to może być trudne do zobaczenia, ale jeśli na przykład mamy chociaż lornetkę, to warto zwrócić uwagę, że mają zupełnie inny dziób. Wspominam właśnie, że należą do, w nazwie mają gęś, chociaż tak naprawdę nie są za bardzo gęsią, to chyba chodziło o ich głos, który rzeczywiście może się kojarzyć z jakimś tam gęganiem gęsi. Natomiast rzeczywiście, no są te samej rodziny, co gęsi, kaczki i inne yy, i na przykład też łabędzie, to wszystko z jednej rodziny Są dość blisko spokrojone ptaki. Natomiast yy, w przeciwieństwie do większości tych innych gatunków, no wspomniałem, one jedzą ryby. Nie żywią się. Kaczki to bardziej pokarm roślinny. Yy, natomiast rzeczywiście no, gęsi jedzą ryby, więc ten dziób jest nie. Przystosowany jest tak, żeby jest rybę tak, jest taki, mógł tak, jest, jest wąski, ma na przykład charakterystyczny haczyk na końcu, takie zakrzywienie i też ma już jest bardzo bliska nawet, ma tak, nawet takie ząbkowanie po brzegach, co powoduje, że no, ryba jest śliska, kto kiedyś łapał rybę. Yy, Rękomato, wierzy, rękoma to wie, że nie jest to proste. Tak, nie jest to proste Proste, więc rzeczywiście tam mają takie przystosowania, które utrudniają tym wyjść wyśliz wyśliz wyślizgnięcie się z działa. Mam nadzieję, że w tym roku uda się zaobserwować nurogęsi, bo zachęcił mnie pan bardzo do tego, żeby gdzieś nad Wisłą zobaczyć jak to wszystko wygląda, albo jak idą, albo jak już potem szaleją w tej wodzie. Być może państwu też uda się zaobserwować z dystansu, ale musi to być niesamowite widowisko. Bartosz Smyk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie Marta Hoppe do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie. Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości, a z nami Elżbieta Brzozowska i Ewa Pol, które są prezeskami Fundacji Zdrowie i Edukacja Admeritum, a która to fundacja prowadzi kampanię na wagę zdrowia. Dobry wieczór Paniom. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać faktycznie o czymś, co jest na wagę zdrowia, co jest też na wagę życia. O kampanii, która ma wspomóc i pomóc wszystkim tym, którzy borykają się z chorobą otyłościową. W jaki sposób chcecie pomagać? Na czym ta pomoc ma polegać? Nasza kampania funkcjonuje już od dwóch lat, a w tym roku y, będą jej takie dwa bardzo y, intensywne strumienie. Jeden to edycja kampanii Otyłość, zawróć nawrót. Chcemy zwrócić uwagę na to, że choroba otyłościowa jest taką chorobą, w którą wpisane są nawroty i mierzymy się z tymi nawrotami, ale bardzo często podczas nawrotu boimy się wrócić do lekarza, i, bo boimy się oceny, krytyki, sami czujemy, że ponieśliśmy porażkę, a wtedy kilogramy nabijają, nabijają i nabijają w górę. I ja już wiele tym... razy miałam okazję rozmawiać z Elżbietą Brzozowską właśnie o tym i podkreślę, dla wszystkich tych, którzy może nie, nie słyszeli naszych wcześniejszych rozmów, Elżbieta Brzozowska doskonale wie, o czym mówi, bo sama z chorobą otyłościową mierzy się od lat i wie doskonale, czym jest nawrót i wie, czym są problemy osób z chorobą otyłościową. Tak, Ja schudłam 52 kilogramy, ale nie mam recepty na to, że ani pewności, gwarancji, że m, zawsze pozostanę w remisji. Dziś chcę pomagać innym y, podpowiadać, y, że nie ma drogi na skróty, nie ma prostych rozwiązań, są bardzo kompleksowe i tylko razem y, zorganizowane są skuteczne. Natomiast drugim filarem naszych działań będzie cała kampania skierowana do rodziców dzieci mierzących się z otyłością. Sama też jestem mamą takich dzieci, Ewa również ma takie doświadczenie, więc nasza pacjencka organizacja no, właśnie ma służyć innym osobom, które doświadczają tej samej choroby, którą tak dobrze znamy. W tym takim współdziałaniu siła, zwłaszcza jeżeli mowa o dzieciach, bo chyba z nimi jest największy problem, jak im pomóc, jak je wspomóc w walce z chorobą, która przecież powoduje olbrzymie też obciążenie psychiczne, a w przypadku um, dzieci czy młodzieży jeszcze na dodatek taki społeczny ostracyzm, rówieśniczy ostracyzm. Tak, i ten ostracyzm niestety tylko pogłębia te problemy, z czym jak gdyby mierzymy się na co dzień. Ja jeszcze mam takie, taką refleksję, że e, czasami spotykamy się z takimi komentarzami, o, mówicie o kampanii, a same macie taki problem, odchudźcie te dzieci. No gdyby to było takie proste, prawda? Gdyby w ogóle to było takie proste, to w ogóle by nie było problemu. Bylibyśmy wszyscy szczupli, młodzi zawsze i szczęśliwi. No niestety problem jest głęboki. To jest choroba i dzieci chorują też od bardzo wczesnego wieku. Tak jak to zostało powiedziane, ja też oczywiście miałam w swoim życiu momenty, kiedy się odchudzałam. Odchudzić się bardzo proste, prawda? Już wiele razy to robiłam. Można trochę to przeinaczyć. Kiedyś dotyczyło to papierosów. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, ja mam dwie córki, które mierzą się z zaburzeniami odżywiania. Jedna z chorobą otyłościową, druga po drugiej stronie problemu. I, I wiem, że ten sam dom, to samo jedzenie, prawda, a problem zupełnie inny może być. To nie jest tak, że jest nam brak świadomości tego, co dziecko może, czy nie może jeść, czy powinno jeść, bo całe środowisko, w którym żyjemy, to środowisko, które sprzyja powstawaniu otyłości, no nas nie wspiera, więc problem jest gigantyczny i myślę, że czasami nawet większy, jeśli chodzi o dzieci, bo dzieciom Trudniej pewne rzeczy wytłumaczyć najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Może już nie są tak przyzwyczajenia jeszcze wyrobione, więc tu ułożę łatwiej, ale z drugiej strony to tłumaczenie jest trudniejsze i obrona dziecka przed tym ostracyzmem, strasznie trudna. I czasami nawet proste gesty są bardzo trudne, bo ludzie reagują w bardzo różny sposób. Ja tutaj przypomnę sobie zupełnie niedawną sytuację, z którą etl miałaś do czynienia, bo ty chyba w mediach społecznościowych pokazałaś prostą rzecz, zdrowy serek, który można zrobić samemu i spotkało się to z nieprawdopodobną reakcją nie wiem, setek tysięcy tak. osób. prawie milion wyświetleń tego, co dzieci kreatywnie stworzyły. Stworzyły, stworzyły serek Mamette. Który, y, to była taka fajna nasza rodzinna lekcja o tym, że y, lepiej, kiedy y, kupujemy bardzo proste składniki i je łączymy w domu, bo to jest dla nas zdrowsze, niż kiedy kupujemy Produkt już przetworzony z, z połączonych składników i chciałam dzieciom pokazać w ten sposób, że o wiele bardziej wartościowym serkiem jest serek, e jeżeli kupimy twaruk, połączymy go ze skrem, połączymy z prawdziwymi e świeżymi e rzodkiewkami i przyprawami niż w w której kupujemy serek rzodkiewkowy. No i dziewczynom to się strasznie spodobały. spodobało, nazwały ten serek serkiem mamette, stworzyły takie opakowanie bardzo też fajne, ja to wrzuciłam do mediów społecznościowych i okazało się, że jakieś nieprawdopodobne algorytmy to trafiło, niezbadane są wyroki algorytmów, no i... Prawie milion osób chciało to zobaczyć, skomentować, ale tam również było i sporo takich pochwał, że to fajny sposób na to, żeby z dziećmi właśnie robić jedzenie i uczyć tych prostych prawd, że nie musimy kupować rzeczy przetworzonych, ale zawsze są też krytycy, którzy uważają, że no, w ogóle to jest robienie z igły widły, bo te skomponowane produkty też są całkiem niezłe. No, cała dyskusja o tym, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Mamy i... jakiś problem z jedzeniem w ogóle chyba, chyba wszyscy. A to jest bardzo, myślę, ciekawy wątek, co jedzenie nam robi i myślę, że właśnie mówiąc o kompleksowym podejściu do leczenia otyłości, ja zawsze mówię o remoncie w głowie i zawsze mówię o tym, jak dla mnie ważne było ułożenie relacji z jedzeniem z psychologiem. I właśnie jaka jest funkcja jedzenia? Tak naprawdę to jedzenie powinno być odżywcze, powinno nam pozwolić funkcjonować, zaopatrzyć nas w te składniki, których nasz organizm potrzebuje. Natomiast kulturowo, Jedzenie jest nagrodą, jedzenie jest pocieszycielem, jedzenie jest na smutki, na samotność, na złość, na radość, na celebrację. I dodajemy wartości kulturowych do, y, do jedzenia. I tak jak y, czasem osoby, które mają ogromny problem z nadmiernym apetytem, mówią, chyba alkoholikowi jest łatwiej oderwać się od alkoholu, bo alkoholu można nie pić. Ale jedzenie musimy jeść. I to jest bardzo skomplikowane, żeby umieć dawkować i umieć przetworzyć, samemu ze sobą przegadać, po co mi yy, na przykład wieczorem, jaką funkcję pełni, kiedy coś mi, co, o czym to jest, kiedy ja chodzę i szukam czegoś wieczorem w szafce, choć już zjadłam wszystkie posiłki, które powinnam zjeść. Jak chcecie robić remont w głowie prowadząc kampanię? Do kampanii zaprosiłyśmy, tworzymy koalicję rzeczników zdrowego stylu życia i leczenia otyłości. Osoby, które działają już bardzo często od wielu lat w tym obszarze prewencji i leczenia otyłości i mają niesamowitą ekspertyzę i po prostu doświadczenia. I wśród nich właśnie są psychologowie, są dietetycy, są lekarze i to bardzo wielu specjalności, bo to co Ela wspomniała, to jest bardzo złożony proces uświadamiania sobie i tej drogi ku zdrowiu w której no, muszą nam towarzyszyć, powinni nam towarzyszyć liczni specjaliści, którzy pomogą zrozumieć, tak jak psychologowie, którzy nauczą lepiej, tak jak dietetycy, którzy też od strony medycznej często się nami zaopiekują, bo niestety konsekwencje zdrowotne są bardzo poważne. Więc w kampanii te osoby są zaangażowane. I są również wśród rzeczników pacjenci, bo tak, nic o nas tak, bez oczywiście, nas. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście. I ich doświadczenia no, są tu ogromnie ważne. To powiedziała, to, to doświadczenie nawrotu, no, które jest wpisane w naturę tej choroby jest strasznie trudne i y, myślę, że za mało o tym do tej pory się mówiło y, i właśnie taki nimb niepowodzenia, a raczej nawet porażki był przypisywany osobom, które sobie nie poradziły. No, bardzo trudno jest sobie poradzić. Więc w kampanii mamy całe zespoły osób, które dzielą się swoją wiedzą, i doświadczeniami, aby pomóc tym, którzy są na tej drodze. Czy rozważając dopiero, że jakaś zmiana jest potrzebna, czy krocząc, czy właśnie się potknąwszy o ten nawrót, chcą dowiedzieć się czegoś więcej i siebie lepiej zrozumieć. A ta druga noga kampanii, o której Jela powiedziała, yy, rodzice i dzieci, no to to jest coś, co też wydaje nam się jeszcze bardzo mało zaopiekowane i chciałybyśmy i tworzyć, już są w przygotowaniu materiały yy, i takie do czytania i takie dosłuchania, które będą pomagały się mierzyć z tematem. A to, co już mamy, to mamy poradnik, który jest bezpłatnie dostępny w, w formie elektronicznej, ale też i papierowej, porządnej książki, która ma ponad 180 stron, jak skutecznie leczyć otyłość. To jest taka książka, która składa się z pytań, które przychodzą do głowy osobie, która choruje na otyłość i chciałaby móc je zadać, a nie zawsze ma możliwość, a tutaj można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, które zostały zadane lekarzowi rodzinnemu, endokrynologowi, dietetykowi, psychologowi, nawet dwóm psycholożkom i trzem chirurgom bariatrom. Jest też ku inspiracji moja historia i też informacje są o naszej fundacji. Książka najpierw została wydana w pięciu tysiącach egzemplarzy i nie mamy już ani jednego po od grudnia. W grudniu książka ukazała się to pokazuje jak jest ogromna potrzeba rzetelnej, sprawdzonej, merytorycznej, dobrze podanej atrakcyjnie w, akta, w atrakcyjnej formie. Jeśli tej książki już nie ma to jak ją zdobyć, gdyby ktoś teraz chciał. Właśnie mamy wznowiony do druk, będzie kolejnych 5000 egzemplarzy. Można się skontaktować z naszą fundacją i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania lekarzy, którzy z nami się kontaktują, którzy zajmują się leczeniem otyłości. I oni zamawiają dla swoich pacjentów, są przezachwyceni tym, że oprócz rozmowy, która jest no, w ogóle podstawą w relacji z pacjentem, mogą jeszcze dodatkowo dać takie źródło cennej wiedzy do zabrania do domu, do poczytania. Na naszej stronie nawagezdrowia.pl ta książka jest w postaci elektronicznej. Są też rozmowy na wagę zdrowia i to są rozmowy z ekspertami i mamy wideopodcast, który też jest taką formą dłuższej rozmowy z ekspertami na, na, na różne tematy związane z otyłością. Chociażby z ginekologiem Jackiem Tulimowskim, znanym w tym studio, czy z Mają Herman psychiatrką, z profesor Karoliną Kłodą, z doktorem Tomaszem Witaszkiem, czyli lekarzami rodzinnymi, którzy zajmują się leczeniem otyłości. I to, co jest dla mnie szczególnie cenne, co mogłyśmy dzięki grantowi, który pozyskałyśmy, zaoferować pacjentom. To bardzo realne, indywidualne wsparcie. To, jest, są, to są spotkania w grupie zamkniętej, moderowanej przez psycholożkę zajmującą się leczeniem otyłości, wsparciem pacjentów i jest 10 takich spotkań w 15-osobowej grupie, która spotyka się raz w tygodniu online, więc jest to dostępne dla osób z całej Polski, które zapisały się do tej grupy. I mam wielką nadzieję, że będziemy kontynuować, bo po tym, jak ogłosiłyśmy nabór do grupy, od razu zgłosiło się chętnych na ponad cztery grupy. Czyli widać, że to jest olbrzymia potrzeba i jest ogromny deficyt ze strony systemu ochrony zdrowia, który nie zapewnia wsparcia psychologicznego. I w całej wielkiej dyskusji o leczeniu, ja bardzo często słyszę pytanie czy, albo słyszę taką teorię, że leki to droga na skróty, nie, leki to nie jest droga na skróty, leki to życie. ale leki to też nie jest jedyna recepta na to, żeby przezwyciężyć otyłość, bo właśnie bez wiedzy dietetycznej, bez przerobienia w głowie tego tematu i swojego stosunku do jedzenia, jeżeli przestaniemy brać leki... I nie zmienimy swojego stylu życia, nie polubimy się z aktywnościami, nie znajdziemy innych przyjemności niż przyjemność w jedzeniu, nie zadbamy o sen, nie zadbamy o nawodnienie, to sam lek też, ani operacja bariatryczna też nie zrobi rewolucji. Czyli takie podpunkty, które można sobie wynotować z tej Waszej idei prowadzenia kampanii to jest edukacja, wsparcie, wsparcie także poprzez grupy wsparcia, leczenie, informacja, rzetelne informacje o leczeniu, budowanie relacji z jedzeniem. Tylko, że pewnie tak. No sama powiedziałaś, zainteresowanie było ogromne. Nie każdy się dostał zapewne do grupy wsparcia. Gdzieś pewnie w całej Polsce jest ta potrzeba tej edukacji i, i tego wsparcia. Na dodatek, tak sobie myślę, nie każdy czasami chce się zapisać do grupy wsparcia, bo się wstydzi. Co robić szeroko, systemowo? Mamy olbrzymi problem z chorobą otyłościową i wśród dorosłych, i wśród dzieci. Co dalej, jak, jak, jaki pomysł kampanii na to, żeby docierać wszędzie i opiekować się różnymi osobami? Na pewno to, co robimy jest jakąś kroplą, ale mamy nadzieję, że ta kropla jest uzupełniająca kielich. I nie mamy też złudzeń, że, że znamy recepty na, na wszystkie tutaj problemy, czy znamy najlepszą drogę, ale no, staramy się w ramach możliwości, jakie mamy i środków, które pozyskujemy, pomagać jak największym grupom i będziemy rozwijać tą pomoc. Natomiast na pewno to, co jest bardzo ważne i co jest podnoszone na konferencjach, w których też bierzemy udział, to zmiana postawy lekarzy, a najbardziej pierwszego kontaktu. Do tej pory, no, bardzo często był to problem mocno marginalizowany. Lekarz, który ma obowiązek raz na rok sprawdzić jak, jaka jest waga, jaka jest masa ciała, często tylko pyta. Z całym szacunkiem, ale no niestety często jest to... Proszę tylko powiedzieć, ile pani waży, prawda? I, i kończy się na tym cała rozmowa. Ja myślę, że uwrażliwienie lekarzy też jest bardzo ważne. Stąd też wśród tego grona rzeczników są lekarze różni pierwszego kontaktu, którzy też w swoim środowisku wywierają wpływ. Też chcemy ich angażować, żeby oni rozmawiali i uczyli swoich kolegów. No, mamy nadzieję, że to tak jak fala będzie się rozprzestrzeniało i z czasem um, nie będzie dziwne, że lekarz pierwszego kontaktu będzie umiał bo to jest też bardzo ważne. Umiał, potrafił porozmawiać o, o tym, że potrzebna jest prawdopodobnie pomoc pani, panu. Bo otyłość to choroba, którą trzeba leczyć. Czyli a zupełnie prawidłowo rozumiana funkcja rzecznika. To nie tylko twarze, znane twarze, tak. które będą um, właściwie bardziej celebrycko występować w kampanii, tylko rzeczywiście oni pełnią tak. konkretne funkcje. Tak. Tak. tak, a też dodam, że dla osób, które potrzebują wsparcia, są dwie grupy, które współmoderujemy. Grupa zamknięta na Facebooku Chłobariatria znowu chciałam po prostu być. To jest taka grupa, która przyjmuje osoby chorujące na otyłość, szykujące się do operacji bariatrycznych, będące po operacjach i mierzące się z nawrotem. Druga grupa, którą prowadzi Kasia Głowińska, dla rodziców dzieci chorujących na otyłość. Więc też zapraszam do tego, żeby osoby, które chciałyby dołączyć do tych grup, to do, do nich dołączały. Natomiast na pytanie, co możemy zrobić, żeby szerzej oddziaływać, to też właśnie to, jak Ewa wspomniała, te działania systemowe to też jest coś, co uważamy, że po to są organizacje pacjentów, żeby były głosem innych chorych i żeby w rozmowach z decydentami też potrafiły zadbać o to, co ważne, potrzebne a wciąż jeszcze nie odnajdujące się w realiach naszych dla pacjentów. Więc chociażby już tak dość długo temat powtarzany, i mam nadzieję, który ciągu, niebawem już zostanie rozwiązany, to powrót cosbar czyli Programu koordynow Koordynowanej Opieki Bariatrycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią, którzy szykują się do zabiegów bariatrycznych. Dziś mamy tylko możliwość wykonania operacji bariatrycznej w ramach świadczenia to jest za mało i są pacjenci, którzy rezygnują z tego, czekając na powrót Kozbaru. Miał wrócić od stycznia. Słyszymy o tym, że są już prace, ale nie wiemy, jak długo one potrwają. Mam nadzieję, że w, no, w pierwszej połowie roku pacjenci będą mogli korzystać z Kozbaru, bo jest to wzorcowy program, którego nam zazdroszczą inne kraje. Też poszerza się portfolio jakby możliwości pomocy chorym, ponieważ oprócz operacji bariatrycznych, leków na receptę, są też zabiegi endoskopowe, czyli to jest też coś, o czym do tej pory bardzo rzadko było, była, było mówione. Nowy sposób wykonania zabiegu, dziś możliwy tylko prywatnie, ale też mam nadzieję, że takie świadczenie powstanie i też będzie finansowane z budżetu państwa. To jest taki zabieg, który bez y, chirurgii się odbywa, tylko endoskop jest wprowadzany przez jamę ustną. Y, operacja jest odw odwracalna, ten zabieg jest odwracalny i po polega na tym, że takimi skrzywkami zszywany jest żołądek. Y więc pojawiają się nowe narzędzia. Mamy coraz więcej leków. Słyszymy, że 150 nowych cząsteczek jest w rozwoju. Mam nadzieję, że wpłynie to na obniżenie cen leków, bo one są bardzo drogie. I są i, czasami przeszkodą przed podjęciem I to podjęciem jest ogromna leczenia. bariera też przed kontynuacją. Bo ja właśnie będąc w grupach osób chorujących na otyłość, obserwuję to, że... Na przykład niedawno przeczytałam taki post. Bardzo mało zarabiam. Zebrałam pieniądze... Na dwa peny nowego leku, ale ja więcej nie mam. Czy to mi pomoże? No i strasznie. teraz ta pani. i tak przykry, strasznie tak było. Żale. Naprawdę, poruszył mnie ten post, bo rozumiem, że to było dla niej ogromnym wyzwaniem, żeby odłożyć pieniądze na dwa peny i nie zapowiada się, żeby mogła mieć kontynuację tego leczenia. Powiedzmy sobie szczerze, te dwa peny to będzie na chwilkę jakiś efekt, ale. Właśnie tu nie chodzi o dwa peny. Tu nie chodzi o samą operację. Tu chodzi o to, żeby nad tym pacjentem ktoś opracował długoterminowo, a potem go monitorował i wsparł w sytuacji, kiedy właśnie... Bo my jesteśmy... Ja tak, mam taki obraz z siebie, że ja jestem w drodze, która nigdy się nie skończy. Jestem w zadaniu do końca życia. Ale w tej drodze mogą zdarzać się takie zaułki, takie labirynty, które mogą doprowadzić do punktu początkowego i bardzo bym tego nie chciała. Jeżeli nie rozwiniemy koordynowanej opieki nad pacjentem i długofalowego monitorowania pacjenta, który zredukował otyłość, to niestety punkt startu będzie częściej niż punkt mety. No i pamiętamy cały czas o tych, którzy ten punkt startu mają jeszcze w dzieciństwie i, i dla nich to potężny problem i też ich zaopiekujecie w ramach kampanii. Postaramy się dostarczyć trochę materiałów takich, które i pomogą dzieciom zrozumieć naturę i przyczynę i też się wzajemnie akceptować, bo to jest, wydaje nam się, wielkim problemem właśnie ten ostracyzm. Czasami wynikający z, może z niewiedzy czy, czy z jakiegoś braku wytłumaczenia, że słowa potrafią bardzo mocno zranić i zostać na długo. Wparcie jest potrzebne i uważamy, że, że szkoły powinny się też włączyć. Mamy nadzieję, że ta edukacja zdrowotna, gdzie zdrowe żywienie było częścią prawda, jednym z tematów się pojawi na agendzie i, i będzie takim przedmiotem ważnym dla wszystkich. Będziemy dostarczały materiały, będziemy dostarczały rozmowy, które, mamy nadzieję, pomogą na pewno nie wszystkim, ale może chociaż części, a to już zawsze jest coś. Jeszcze też taki wątek, co to jest zdrowe odżywianie. Powiedzmy sobie szczerze, przemysł spożywczy robi wszystko, żebyśmy myśleli, że zdrowe jest to, co przemysł spożywczy chce sprzedać. I jest to fantastycznie marketingowo opakowane. I w związku z tym babcie na przykład kupują różnego rodzaju soczki, ponieważ zawierają dużo witaminek, których już dawno w sobie nie mają. Ale mają za to dużo cukru. Ale mają za to bardzo dużo cukru. Babcie czy ciocie przychodząc w gości przynoszą słodkości, bo uważają, że to sprawi największą radość dziecku, bo pamiętają czasy niedoborów tych produktów, a dziś mamy czasy nadpodaży. Sławetne puddingi proteinowe i Wszystkie inne wysokoproteinowe rzeczy. Równie wysokoproteinowy jest po prostu ser, twaróg, tuńczyk, łosoś, kurczak, indyk. Tylko my podlegamy bardzo określonej retoryce w reklamach y, przemysłu spożywczego i musimy nauczyć się dobrze czytać i dobrze rozumieć, co jest dla nas rzeczywiście zdrowe. Bardzo mi się podoba taki papierek lakmusowy. Jeżeli czytasz skład produktu i widzisz w tym składzie taką substancję, której taki produkt, którego nie masz w domu, to go nie kupuj. Szanowni Państwo, ja zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się uważnie temu, jak się toczy kampania na wagę zdrowia i czerpać z niej, czerpać edukację, czerpać wsparcie. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę i bardzo życzę Wam powodzenia w tej wielkiej misji. Bardzo dziękujemy. I żeby Dziękuję. to się wszystko udawało i żeby po prostu wyjść do ludzi, którzy tak bardzo potrzebują pomocy i dorosłych, i dzieci, gośćmi audycji Samozdrowie. W Polskim Radiu 24 były Elżbieta Brzozowska i Ewa Pol, prezeski Fundacji Zdrowie i Edukacja Admeritum. Fundacji, która prowadzi kampanię na wagę zdrowia. Przypomnijmy jeszcze adres. Gdzie można pobrać ten poradnik? poradnik www.nawagazdrowia.pl Szanowni Państwo, do usłyszenia. Żegna się Małgorzata Telmińska zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Do usłyszenia. Samozdrowie.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 Co było z jednej strony mm, wielkim atutem tego regionu, a z drugiej strony dzisiaj jest przekleństwem, myślę o przemyśle ciężkim, bo jego potęga i siła, ale zarazem też można by powiedzieć apetyty mm,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 Kurczenie się populacji to jest strukturalny problem całej Polski, nie, nie tylko akurat Śląska, czy, czy węże i górnego Śląska. Porozmawiajmy o problemach. Ja sobie myślę tak, że były wielkie postacie, bardzo kontrowersyjne na Śląsku, zwłaszcza po II wojnie światowej. Jork, Ziętek, generał, czyli Jerzy Ziętek, wojewoda śląski, generał, Śląsak z krwi i kości i rzeczywiście postać,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 Park śląski, yy, największy w ogóle tego typu park w, w Europie, ale też Spodek, który też pewnie wszystkim Państwu jest znakomicie znany. Jest taka anegdota że kiedy przejął Cerenkiewicz chyba w 68 9 kiedy Spodek już zaczął być budowany, to Ziętek taki, mm, takiego fortelu dokonał, znaczy jakoś pozasłaniał tą budowę, tam Cerenkiew już go coś pytał, więc go zbył, a że to tam jakieś bloki, coś powstaje.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 Jest historyczna i jest pamiętane przez pokolenia. Doktor Tomasz Słupik, autor książki Wyznania górno Ślązaka, oprócz tego badacz, naukowiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie redaktorze i dziękuję Państwu. Powtórka programu Autopromocja.